Otwórzmy, proszę, psalm 57 i przeczytamy kilka wierszy z tego psalmu. Zacznijmy od wiersza 8. Gotowe jest serce moje, Boże. Gotowe jest serce moje. To jest to, czego tak naprawdę potrzebujemy, przychodząc tutaj. Potrzebujemy. Gotowego serca. Biblia mówi o różnych rodzajach serc. Mówi o kamiennym sercu. Mówi o mięsistym sercu. I porównuje też nasze serca do gleby. I wiecie, że w zależności od tego, co ma miejsce w naszym życiu, nasze serca mogą być w różnym stanie. I może być tak, że przyjdziemy tutaj i nasze serca nie są gotowe na Boga. Po prostu nie są gotowe. Przychodzimy i coś się dzieje. Coś się dzieje, śpiewają jakieś pieśni, modlą się, ktoś coś mówi, ale gdzieś jakoś to wszystko nie trafia do nas. I możemy winić muzyka, który niezbyt muzycznie prowadzi. Możemy winić brak jakiejś duchowości w życiu braci i sióstr. Możemy winić brak elokwencji, kaznodziei. Możemy szukać dziś na zewnątrz przyczyny tego, że to do nas nie trafia. I czasami mogą być to słuszne uwagi. Z drugiej zaś strony, jeśli nasze serca nie są przygotowane, nie są gotowe, to muzyk może pięknie zagrać i wszyscy mogą melodycznie, melodyjnie, pięknie zaśpiewać i kaznodzieja może wygłosić rozsądne, rozumne i pełne ducha i życia Bożego kazanie. A jednak to serce, jeśli jest jak ta droga ubita, jeśli jest jak ta skała, to może chociaż na chwilę coś tam się przebudzi, to zaraz to wszystko zginie. Słow Boże mówi, że bardziej niż wszystkiego innego winniśmy strzec naszego serca, gdyż z Niego tryska źródło życia. Nasze serce to jest taki. Biblia używając tego terminu mówi o stanie naszego wnętrza, naszego stanu umysłu, stanu naszej duszy. I Dawid wiedział, że aby zbliżyć się do Boga, potrzebuje mieć gotowe serce, przygotowane serce. Czy dokładamy starań, aby przychodząc na to zgromadzenie, chociaż oczywiście to nie jest jedyny okres, kiedy to powinniśmy robić, ale myślę, że jest to ważne, abyśmy przychodząc tutaj, przyszli z przygotowanymi sercami. Czy dokładamy takich starań, aby przyjść z przygotowanymi sercami? Ktoś powie, no tak, ale co masz na myśli, mówiąc przygotowanymi sercami, co to znaczy gotowe serce? Tą gotowość widzę w tym, co Dawid zamierza robić. On mówi, będę śpiewał i grał. Zbudź się chwało moja, zbudź się harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę. Wysławiać cię będę, Panie, wśród ludów, będę grał Tobie wśród narodów, bo wielka jest łaska Twoja aż do niebios. I aż do obłoków sięga wierność Twoja. I rozumiem, że to ta gotowość serca Dawida wynikała z tego, że jego serce było zwrócone we właściwym kierunku. Jeśli moje serce jest zwrócone nie wiem, na sprawy finansowe w moim życiu, Myślę o rachunkach, które muszę zapłacić, myślę o płatach, które muszę zrobić, myślę o tym, że ten czy tamten klient tutaj coś zalega mi z jakimiś płatnościami, to wtedy moje serce nie jest gotowe, żeby sławić, żeby wielbić, żeby rozkoszować się Bogiem. Moje serce może być zwrócone w jakimś innym kierunku, na przykład jakichś domowych problemów, jakichś e, e, rzeczy związanych z relacjami z ludźmi, gdzie coś na przykład się nie układa albo wspaniale się układa. I mogę tutaj, tym, tam, tam mieć serce zwrócone. I z jednej strony mogę się tym trapić, a z drugiej strony mogę tak się tym cieszyć i tak się ksować, że już nic już nie widzę świata Bożego. To jest piękny okres, kiedy nasze serca wiecie, tak są kimś zachwycone. Jakimś człowiekiem. Kiedy po prostu wydaje nam się ideałem i po prostu już jest, mamy prawie raj na ziemi. Bo ta osoba nas kocha i chce być z nami. I po prostu to wszystko, o czym myślimy, wszystko inne nie ma znaczenia. Ale i wtedy to może być przeszkodą do tego, żeby chwalić Boga wtedy może być to przeszkodą żeby nim się rozkoszować bo cała nasza rozkosz jest w tej osobie i Bóg w tym momencie jedynie modlimy się, żeby nam tego nie zabrał to jedyne co nas jeśli chodzi o Pana Boga tak interesuje żeby tylko coś tutaj z tym się nie, nie stało i żebyśmy tylko tego nie stracili ale żeby Pan Bóg to błogosławił Myślę, że ta gotowość serca to oglądanie Boga ponad tymi wszystkimi innymi rzeczami, które mają swoją, swoje miejsce w naszym życiu mają swoje, swój czas i swoje znaczenie. Ale jeśli one, gdyby gdzieś, znajdują się, w, jeśli tak można powiedzieć, na tych wysokich miejscach naszego życia, na tych tronach naszego życia, na tych miejscach, które sprawiają, że nasze życie wokół tego się kręci. To urastają do miana Bogów, bo to wokół czego nasze życie się kręci jest naszym Bogiem. W tym leży idea bóstwa. To jest obiekt naszej czci, obiekt naszego pożądania, obiekt naszego uwielbienia, obiekt wokół którego nasze życie się kręci. Wtedy nasze serca nie są gotowe, aby Go wysławiać, aby Go czcić, aby rozmyślać o Jego łasce, o Jego wierności, o Jego wspaniałości. I myślę, że na tym polega przygotowanie naszych serc, aby zwrócić nasze serca ku Niemu. Popatrzeć na Niego i zdać sobie sprawę, świadomie Zmusić swoje serce do tego, aby uświadomić sobie, czym byłoby nasze życie bez Niego. Jakie pieniądze, jacy ludzie, jakie osiągnięcia mogłyby zastąpić społeczność, relacje, przyjaźń z żywym Bogiem. Wieczność z tym, który jest czystą miłością i dobrocią w którym nie ma żadnej niesprawiedliwości. Nasze świadome zwrócenie naszego serca ku niemu, to jest przygotowanie naszych serc. I kiedy, kiedy to robimy, to wierzę, że automatyczną reakcją takiego stanu jest to, co Dawid tutaj prezentuje i do czego nas też zachęca. Jeśli zwracamy się ku niemu, jeśli wpatrujemy się w niego i myślimy jak dobry jest nasz Bóg jak hojny jest nasz Bóg jak cierpliwy jest nasz Bóg jak łaskawy jak wyrozumiały kiedy myślimy o nim to chcemy to jakoś wyrazić Dawid był muzykiem dlatego mówił o harfie i o cytrze był też śpiewakiem więc mówi też o śpiewaniu nie ma tutaj wielu z nas muzyków póki co, niektórzy dorastają muzycy, ale nie ma tak wielu muzyków. Natomiast większość z nas Pan Bóg dał jakiś głos. <grym> póki co jeszcze do nas nie trafili żadni głuchoniemi. Sami są niemi. E, nie, nie, <grym> nie niemi, tak. Wszyscy możemy mówić. <grym> I możemy śpiewać, jedni lepiej, drudzy gorzej. Ale możemy śpiewać. Możemy też się modlić. Możemy wyrazić to, to nasze, ten nasz zachwyt Nim w naszych modlitwach. Bracia, siostry, niechaj dzisiaj to miejsce będzie wypełnione wielką chwałą Boga. Aż do niebios. Nie tylko do tego sufitu, ale niech nasze serca wysoko podniosą się do Niego. I z tych serc niechaj płynie Jemu chwała, płynie uwielbienie, płynie cześć, bo tak wysoko sięga Jego wierność. Tak wielka jest Jego dobroć nad nami, tak wielka jest Jego łaska. Niechaj Boży Duch pomoże nam to widzieć i niechaj pobudzi nasze serca do oddawania Mu hołdu i czci i uwielbienia, jaki godzien jest nasz wielki Bóg abyśmy tak za Dawidem mogli zawołać Wznieś się nad niebiosa, Boże. Niech będzie nad całą ziemią Twoja chwała. Powstańmy, proszę. Twoje słowo wzywa nas, Święty Ojcze, abyśmy odrzucili inne bożki, abyśmy wiedzieli, że jest tylko jeden Bóg. Godzien naszej chwały, godzien naszej miłości, naszego zachwytu, naszego uwielbienia że wszystkie rzeczy wokół nas są marnością. Jeśli nasze życie tylko wokół nich się kręci, to biegamy za wiatrem i marnujemy nasz czas na tej ziemi. I stajemy się podobni tego wszystkiego, co czcimy. Jeśli Panie, chcemy być takimi, jak Ty jesteś. Jeśli pragniemy w naszym życiu doświadczać radości pokoju i miłości i życia, to nie znajdziemy tego nigdzie indziej, jak tylko w Tobie. Ty jedynie, Panie, masz to w sobie w doskonałości, w pełni. Wszystko inne jest tylko marnym odzwierciedleniem, a czasami z jakąś deformacją tego, co oglądamy w Tobie, w doskonałości. Panie, niechaj dzisiaj nasze serca odwrócą się od tych marności i z łaską Twoją zwrócą się ku Tobie. Z pomocą Twojego Ducha niechaj nasze duchowe oczy oglądają Twoją wspaniałość, Twój majestat, Twoją chwałę. I niech nasze usta będą pełne Twojej chwały. I niech nasze serca będą pełne Twojej chwały. Prosimy, Panie. Poprowadź nas przez Twego Ducha, przed Twój w niebie tron i pomóż nam czcić Ciebie w duchu i w prawdzie, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Dopomóż nam dotykać się Ciebie i doświadczać Ciebie. Prosimy. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.